Rozdział drugi. Kwestia żydowska. Z chwilą zainaugurowania wyraźnej polityki nacjonalistycznej zaczęła się też zaostrzać niesłychanie szybko kwestia żydowska. Rosja, zagarniając ziemie polskie, wzięła pod swoje panowanie nie tylko Polaków, Litwinów, Biało- i Małorusinów, stanowiących rdzenną ludność ziem Rzeczypospolitej, ale także napływową ludność żydowską skoncentrowaną dzięki zabiegowi różnorodnych przyczyn historycznych w Polsce i rozsiedloną w niej coraz gęściej w kierunku z północnego zachodu na południowy wschód. Im niższa była kultura danej prowincji, im większa bierność ekonomiczna jej ludności, tym większy był odsetek ludności żydowskiej, Żyjącej z pośrednictwa i prosperującej skutkiem tego, tym więcej im słabsza była organizacja życia ekonomicznego kraju. Miasta w Polsce właściwej, w znacznej większości polskie, na Litwie i Rusi były w większości żydowskie. Było do przewidzenia, że Żydzi będą się posuwali dalej na wschód, nie tylko do zaludniającej się stopniowo Rosji południowej nad Morze Czarne, gdzie stanowią dziś główny element życia ekonomicznego i intelektualnego, mając swoje centrum w Odessie, ale do ziem rdzennie rosyjskich. Zastój wewnętrzny Rosji i wynikająca stąd bierność ekonomiczna ludności nie pozwalała jej współzawodniczyć skutecznie z Żydami co tem bardziej musiało budzić antagonizm do nich i oglądać się na pomoc rządu, na prawa wyjątkowe. To też w okresie, kiedy prawne ograniczenie Żydów w innych państwach należało już do przeszłości, kiedy byli oni już równouprawnieni w Królestwie Polskim, nastąpiło to za rządów Wielopolskiego, Rosja weszła na drogę ciągłego zaostrzania praw wyjątkowych. Państwo zostało podzielone tak zwaną linią osiedlenia na dwie części. W pierwszej, obejmującej głównie ziemie nierosyjskie, Żydzi zostali uznani za miejscową ludność. Przy zastosowaniu wszakże do nich całego szeregu ograniczeń. W drugiej, rdzennie rosyjskiej części państwa, nawet pobyt został im wzbroniony. Tych, którzy się tam już osiedlili za panowania Aleksandra III, wydalono. Część ich emigrowała do Anglii i za ocean. Część przeniosła się do Polski. Część wreszcie Żydów inteligentnych, związanych już ściśle z miejscowymi stosunkami, przyjęła prawosławie i w ten sposób ocalała przed proskrypcją. Rząd wypowiedział walkę bezwzględną, sześciu milionom ludności przedsiębiorczej, ruchliwej, silnej solidarnością rasowo-wyznaniową, robiąc z niej swych zawziętych wrogów. Coraz bardziej krępowani w swych ruchach, coraz gorzej się czujący w zacieśnionych pętach, a jednocześnie zdobywając nowe siły przez postęp oświaty w swych szeregach, Żydzi musieli coraz bardziej stawać się fermentem niepokoju w państwie, inicjując i zasilając ruchy polityczne, dążące do rozsadzenia uciskającego ich ustroju. Coraz większa liczba wybitnych spośród Żydów jednostek zasilała opozycję rosyjską i ruch rewolucyjny, a cała masa żydowska odnosiła się ze zrozumiałą do tych ruchów sympatią. I w tej więc dziedzinie system rządów wytworzył kwestię zaostrzającą się w niesłychanie szybkiem tempie i przyczyniającą się w coraz większej mierze do rozsadzenia ustroju państwowego. Na gruncie tej kwestii zbliżało się również położenie bez wyjścia. Tym bardziej, że procentowy stosunek ludności żydowskiej w państwie nie zmniejszał się, ale szybko wzrastał. Ten zaś wzrost, jakkolwiek mniej obeznanym ze sprawą może się to wydać dziwnym, jest w znacznej mierze także wynikiem systemu rządów. Skoncentrowanie Żydów w tak wielkiej liczbie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej było przede wszystkim wynikiem zastoju handlowego i wiążącej się z tym niskiej organizacji życia ekonomicznego w jej krajach. Po upadku Bizancjum i odgrodzeniu murem muzułmańskim od wschodu, Polska przestała być krajem wielkich dróg handlowych. Miasta zaczęły upadać. Stan mieszczański zubożał, i stracił znaczenie w państwie, a szlachta, otrzymawszy monopol władzy politycznej, rządząca bez przeciwwagi interesom miast, zadała cios ostateczny. W kraju bogatym, będącym spiżarnią Europy, ale czysto rolniczym, nic prawie poza płodami ziemi nie wytwarzającym. Organizacja życia ekonomicznego schodziła na coraz niższy poziom, przy którym nie było miejsca na wielkie, samodzielne kupiectwo, ale za to otworzyło się szerokie pole dla licznej ludności nie mającej żadnego zawodu, żyjącej wyłącznie z pośrednictwa. Rozleniwiony w dobrobycie szlachcic rolnik coraz więcej potrzebował pośredników, umiejętnie naginających się do jego upodobań. Nimi się otaczał, ich popierał. Do roli takich pośredników znakomicie się nadawali Żydzi, nie aspirujący do żadnej samodzielnej pozycji w Rzeczypospolitej. W ich też ręce cała prawie wymiana w kraju przeszła. W dobie, kiedy się już wyraźnie zaznacza upadek Polski w XVII stuleciu, liczba Żydów rosnąc szybko, zaczyna nadawać specyficzną fizjonomię miastom i wtedy pod wpływem przybyszów żydowskich z Niemiec na miejsce języka polskiego zapanowuje wśród nich niemieckie narzecze, które przybierając naleciałości polskie i hebrajskie staje się powszechnym ich żargonem. Niemniej przeto prowincje polskie ze starszą kulturą mianowicie zachodnia część rdzennej Polski, zachowały poziom życia ekonomicznego, zbliżający je więcej do zachodniej Europy. Tam zostało względnie silne mieszczaństwo polskie, które w końcu XVIII stulecia odegrało pewną rolę w dziele politycznego odrodzenia Rzeczypospolitej. I tam też liczba Żydów zawsze była znacznie mniejsza. Niska organizacja życia ekonomicznego przy trwającym do niedawnych czasów ustroju pańszczyźnianym, w należących do Rosji ziemiach polskich, aż do roku 1864, późno zaczęła ustępować miejsca stosunkom nowoczesnym. I pośrednictwo też pierwotne niedawno zaczęło się cofać przed kulturalną organizacją handlu. Tam, gdzie ten proces dalej się posunął naprzód, zaczął się szybko zmniejszać odsetek ludności żydowskiej. Kulturalny handel, intensywniej pracując, o wiele mniejszej ilości ludzi daje zajęcie. Żydzi zaś nie dość szybko przystosowują się do innych gałęzi pracy. Z drugiej strony, pod wpływem wewnętrznych przekształceń w społeczeństwie polskim i wzrostu jego energii ekonomicznej, szybko od pewnego czasu wzrasta liczba polskich sił na polu handlowym. Wreszcie zjawia się kooperacja, która w zachodnich dzielnicach Polski, mających kulturalne warunki bytu, odgrywa już doniosłą rolę. Doświadczenie tych dzielnic wykazuje, że kwestia żydowska jako kwestia ekonomiczna jest w znacznej mierze właściwą kwestią niskiego poziomu kulturalnego, i niskiej organizacji ekonomicznej społeczeństwa.